Ewangelia Łukasza, rozdział trzeci A roku piętnastego panowania Tyberiusza Cesarza, gdy Pącki Piłat był starostą judzkim, a Herod tetrarchą galilejskim, a Filip brat jego tetrarchą iturejskim i krainy trachonickiej, a Liziniasz tetrarchą abileńskim, za najwyższych kapłanów Ananasza i Kajfasza, Stało się słowo Boże do Jana, Zachariaszowego, syna na puszczy. I przyszedł do wszystkiej krainy leżącej około Jordanu, każąc chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów. Jako napisano w księgach proroctw Izajasza, proroka mówiącego, głos wołającego na puszczy, gotujcie drogę pańską, proste czyńcie ścieżki jego. Każdy padł będzie wypełniony, a każda góra i pagórek będzie zniżony i miejsca krzywe wyprostują się, a ostre drogi będą gładkimi i ogląda wszelkie ciało zbawienie Boże. Mówił wtedy ludowi, który wychodził, aby był ochrzczony od niego. Rodzaju jaszczurczy, któż wam pokazał, żebyście uciekali przed przyszłym gniewem? Przynoście wtedy owoce godne pokuty, a nie poczynajcie mówić sami w sobie, ojca mamy Abrahama, albowiem powiadam wam, że Bóg może i z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już siekiera do korzenia drzew przyłożona jest, przecież każde drzewo, które nie przynosi owocu dobrego, bywa wycięte i w ogień wrzucone. I pytał go lud mówiąc, cóż wtedy czynić będziemy? A on odpowiadając rzekł im, kto ma dwie suknie, niechaj udzieli temu, co nie ma, a kto ma pokarm, niech także uczyni. Przyszli też i celnicy, którzy byli chrzczeni i rzekli do niego, nauczycielu, a my cóż czynić będziemy? A on rzekł do nich, nic więcej nie wyciągajcie nad to, co wam postanowiono. Pytali go też i żołnierze mówiąc a my co czynić będziemy? I rzekł do nich, nikomu gwałtu nie czyńcie i nikogo nie potwarzajcie, a przestawajcie na żołdzie waszym. A gdy lud oczekiwał i myśleli wszyscy w sercach swych o Janie, jeśliby znać on nie był Chrystusem, odpowiedział Jan wszystkim mówiąc, jać was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy nadmię któremu nie jest godzien rozwiązać rzemyka obutów jego. Ten was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem, którego łopata jest w ręku jego, a wyczyści bojewisko swoje i zgromadzi pszenicę do gumna swego, ale plewy spali ogniem nieugaszonym. A tak wiele i innych rzeczy napominając, opowiadał ludowi, a Herod Tetrarcha, będąc strofowany od niego dla Herodiady, żony Filipa, brata jego, i dla wszystkich złych spraw, które czynił Herod, przydał i to nade wszystko, iż wsadził Jana do więzienia. I stało się, gdy był ochrzczony wszystek lud, i gdy Jezus był ochrzczony i modlił się, że się niebo otworzyło, i stąpił na im Duch Święty w kształcie cielesnym jako gołębica i stał się głos z nieba mówiąc, Tyś jest On, Syn mój miły, w Tobie mi się upodobało. A Jezus poczynał być i jakoby w trzydziestu latach, będąc jako mnie mano, Synem Józefa, Syna Chylego, Syna Matatowego, Syna Lewiego, Syna Melchijego, Syna Jannego, Syna Józefowego. Sina Matatijašowego, sina Amosowego, sina Naumowego, sina Eslego, sina Nagiego, sina Matowego, sina Matatijašowego, sina Semeiego, sina Józefowego, sina Judowego, sina Joananowego, sina Resowego, sina Zorobabelowego, sina. Salatielowego, syna Neriego, syna Melchiego, syna Addyiego, syna Kosamowego, syna Elmudamowego, syna Jirowego, syna Jozego, syna Eliezerowego, syna Jorymowego, syna Matatego, syna Lewiego, syna Simeonowego syna judowego, syna józefowego, syna jolanowego, syna eliakimowego, syna meleowego, syna mainanowego, syna matanowego, syna natanowego, syna Dawidowego, syna jessego, syna obedowego, syna bozowego, syna Salmonowego syna Nasonowego syna Aminadabowego syna Aramowego syna Esromowego syna Faresowego syna Judowego syna Jakubowego syna Izakowego syna Abrahamowego syna Tarego syna Nachorowego syna Saruchowego, syna regawowego, syna falekowego, syna heberowego, syna salego, syna kainowego, syna afraksadowego, syna semowego, syna noego, syna Lamechowego, syna matuzalemowego, syna enochowego, syna jaredowego, syna malaleelowego, syna nowego, syna enosowego, syna setowego, syna adamowego, syna bożego.